Ciche, zamyślone Przez sfer Milczące, skryszalone tonie Lotne jak blaski Powiewne jak wonie Idą Błękitne, ciche Zamyślone Idą Błękitne, ciche, zamyślone Jak przez wikliny ponadbrzeżne Wiotkie Światła słoneczne z wody Jasne, słodkie Jak z dali Fletów dwa dźwięki pastusze, Ku sobie nasze rozkochane dusze Idą błękitne, ciche, zamyślone. Poezja symbolistyczna była przepełniona egotyzmem epoki. Autotematyzm stał się jednym z kluczowych zagadnień całej sztuki, wypełniając ją setkami autoportretów bezosobowych masek, symbolicznych przedstawień jednostki wybranej i retorycznych pytań, jak te pojawiające się na monumentalnym płótnie pola Gogena malarskim testamencie artysty. Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Z roku 1897. Symbolizm był zjawiskiem niepowtarzalnym obejmującym swoim zasięgiem poezję, teatr, wszystkie dziedziny sztuk plastycznych, muzykę, a nawet rzemiosło dekoracyjne. Stał się też jednym ze sposobów autokreacji, uwidaczniającej indywidualność twórczą. Jego językiem posługiwały się najwybitniejsze osobowości epoki, tworząc niedostępne dla niewtajemniczonych hermetyczne światy. Symboliści byli wielkimi indywidualistami. Ich losy splotem niezwykłych wydarzeń, twórczość dziełem niepowtarzalnym. Mieniące się tęczowe barwy, organiczne formy, miękkie kontury i falujące linie stały się wyznacznikami stylistyki secesyjnej, niepodzielnie władającej rzemiosłem przełomu wieków. Nie było materiału, który oparłby się nowym formom. Poddawały się im zarówno delikatne szkło, ceramika, jak i mosiądz. Modernistyczna architektura Krakowa łączy w sobie elementy klasyczne z nowatorskimi osiągnięciami wiedeńskiej secesji. Do najlepszych realizacji należy m.in. zabudowa wokół Placu Szczepańskiego, gdzie w latach 1899 901. Franciszek Mączyński wybudował Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Artyści nie tylko pozostawili po sobie trwały ślad w dziedzinie, o którą uprawiali, ale, co może nawet jeszcze znaczniejsze, odcinając się radykalnie od tradycji, stali się prekursorami nowych środków wyrazu. Tak było w przypadku jeszcze romantyka, ale uznanego za prekursora symbolizmu francuskiego Charlesa Baudelera, a później młodzieckiego Artura Rambauda, czy trójki genialnych malarzy Paula Gogena, Henri de Toulouse Lotreca i Vincent Van Gogha, których losy zawiodły gdzieś na antypody tego świata. Przypomnijmy jeszcze ekscentrycznego Anglika Oscara Wilda i kilku naszych rodzimych indywidualistów, jak Stanisław Wyspiański czy Stanisław Przybyszewski. Nie byli zresztą wyjątkami. Egzotyka, szaleństwo i używki patronowały całej twórczości przełomu wieków. Ideje symbolizmu przekładane na język plastyczny często ubierano w wiotkie formy secesyjne. Stylizacje te zrobiły prawdziwą karierę na przełomie wieków, na stałe łącząc się z modernizmem. Ideą nowego kierunku stało się stworzenie sztuki odmiennej od wszystkiego, co powstało w całym stuleciu, przede wszystkim wypracowanie nowych zasad estetycznych odpowiadających postulatom nadchodzącej epoki. Artyści manifestujący swoją odrębność od akademii i preferowanego przez nie stylu zrzeszali się w odrębnych grupach, secesjach – które powstały niemal we wszystkich krajach środkowej Europy. We Francji nowy styl określano mianem Acht Nouveau, w Niemczech Jugendstil, w Austrii "secesjonstil". U nas za wzorem wiedeńskim przyjęła się nazwa secesja, mająca zarówno swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Wśród tych ostatnich znalazł się też sam Stanisław Wyspiański, wytykający bezmyślne naśladownictwo form secesyjnych i nieświadome posługiwanie się nowym terminem. Wyuczono papugę wyrazów o sztuce. Przyznać trzeba, że łatwość miała w tej nauce. Więc gdy wyraz secesja wymawiać poczęła, witała tym wyrazem wszystkie nowe dzieła. Tymczasem, Ornamentyka floralna była podstawą secesyjnych stylizacji i świat roślin stał się prawdziwym wyzwaniem dla najlepszego twórcy młodopolskiej dekoracji Stanisława Wyspiańskiego. Na jednym z projektów do niezrealizowanych witraży do katedry lwowskiej Wyspiański umieścił personifikację Polonii, wśród postaci osaczanych przez rozrastającą się sieć splątanych kwiatów i łodyg. Nowy kierunek w sztuce kojarzono głównie z dekoracją i specyficzną formą, której wzorów poszukiwano w naturalnym otoczeniu. Nadawano ją wszystkim dziełom plastycznym, choć najpełniej realizowała się secesja w architekturze i rzemiośle, które stało się niemalże jej wizytówką. Dzieła spowijano w kształty płynne, organiczne, oplecione wiotką esowatą linią, dynamiczną i prężną. Wszędzie, począwszy od dekoracji fasad budynków, poprzez ubiory kobiece, wielobarwne witraże, mieniące się kolorami tęczy, szklane i ceramiczne naczynia, meble i świeczniki, a skończywszy na szpilkach do włosów, Można było spotkać nowe formy i ulubione secesyjne motywy. Należały do nich przede wszystkim rośliny, irysy, lilie wodne, bratki, liście kasztanowca, wraz z kolczastymi kulami kryjącymi w sobie owoce czy wijące się bluszcze. Obok nich równie często sięgano po motywy ze świata zwierząt, wśród których szczególnie upodobano sobie ptaki łabędzie, pawie i żurawie oraz ryby i owady, przede wszystkim ważki. Typowa dla secesji była asymetria, płynna, często mocno zarysowana linia, kolory pastelowe i delikatne, ale też przepych złota i drogich kamieni. Ogromną karierę w sztukach plastycznych zrobiła zupełnie odmienna od wcześniejszych sylwetka kobieca, postać wysmukła, gętka, o długich, wijących się włosach, zmysłowym spojrzeniu i pięknych ramionach, której wizerunek znalazł się nie tylko na licznych obrazach, afiszach czy w poetyckich opisach, ale też na wielu wyrobach codziennego użytku i w miejscach zupełnie niespodziewanych, na przykład jako figurka, przycisk do papierów na urzędniczym biurku. Z upodobaniem korzystano z repertuaru stylizacji secesyjnych w bardzo licznych na przełomie wieków realizacjach architektonicznych. Kraków, Lwów, Łódź. Łódź była miastem, które rozwijało się pod koniec XIX wieku w zawrotnym tempie. Obok hal fabrycznych, warsztatów rzemieślniczych i sklepów budowano kamienice dekorowane bogatymi secesyjnymi ornamentami i kolorowymi witrażami. Warszawa dzięki nowym projektom urbanistycznym wzbogaciła się o nową, zróżnicowaną zabudowę. Powstały całe dzielnice mieszkaniowe, wiele gmachów użyteczności publicznej, nowoczesna zabudowa o charakterze fabrycznym, budynki o przeznaczeniu kulturalnym. Nowy styl przyjmowały zarówno płaskie rzeźbiarskie dekoracje fasad, portale i stiukowe obramienia okien, Kute bramy, naśladujące płynną linią wiotkie łodygi roślin, jak i wnętrza, klatki schodowe, zdobiono wpadającymi przez witrażowe świetliki kolorowymi plamami światła, balustrady schodów, organicznymi wiciami, stiukowe fryzy, syntetycznymi ujęciami form i kontrastowymi barwami. Floralną ornamentyką pokrywano Zarówno wnętrza świeckie, jak i kościelne Najdobitniejszym przykładem pełnego współbrzmienia Tradycyjnej architektury z treścią symboliczną Ubraną w secesyjne stylizacje Jest wnętrze kościoła Franciszkańskiego w Krakowie Realizacja Stanisława Wyspiańskiego Monumentalny witraż z przedstawieniem Boga Ojca Stań się! Został osadzony w zachodnim oknie kościoła Franciszkanów w Krakowie w 1904 roku i tam też, kiedy zachodzące słońce przebija się do wnętrza świątyni, można go podziwiać także dzisiaj. Na początku XX wieku była to jedna z najlepszych kompozycji witrażowych w całej Europie. Wyspiański potrafił znakomicie dostosować się do teoretycznych założeń secesji, i przełożyć je na różne środki wyrazu: Płaskie plamy barw Mocną kreskę rysunku Szklane płytki witraża Detal wyłuskany z drewna Teatralną scenografię A nawet ukształtowanie postaci dramatycznych Obok niego Najpełniej założenia nowego stylu Były realizowane w Polsce W plastycznej twórczości Józefa Mehofera Żyjącego od 1869 do 1946 roku, także malarza i znakomitego witrażysty, wytrawnego stylizatora chętnie posługującego się kontrastowymi zestawieniami barwnymi, wplatającego w swoje prace liczne elementy o nacechowaniu symbolicznym. Najważniejszy cykl witrażowy, zrealizowany przez Mehofera, znajduje się w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu, w Szwajcarii. Pamiętniki Mechofera przynoszą potwierdzenie jego niebywałej wrażliwości na kolor. Zmysłowy odbiór otaczającego go świata artysta przenosił na wyrafinowane kompozycje barwne swoich prac. Oprócz znakomitych witraży tworzył polichromię i obrazy sztalugowe, m.in. znany powszechnie Dziwny Ogród, ale także liczne portrety swojej żony, której podobno sam dobierał suknie i kapelusze. Secesja była kierunkiem w sztukach plastycznych, ale można także poszukiwać jej związków z literaturą. Założenia dotyczące oderwania się od klasycznych reguł, tworzenia nowych jakości estetycznych i stylizacji form ornamentalnych – Rozwijały się równolegle do poetyckich poszukiwań Symboliczne, nastrojowe wizje Ubierano nie tylko w pastelowe barwy Rodem z płócien impresjonistów Równie chętnie sięgano po repertuar Efektownych chwytów wykorzystywanych przez secesję Pojawiały się opisy specyficznych dla niej motywów Tworzono iluzję bogactwa ornamentów Mocnych konturów Odcinających się od delikatnego tła I kontrastowych zestawień barwnych Zależności między różnymi dziedzinami sztuk Widoczne były także w realizacjach plastycznych Dążących do upoetycznienia przedstawień Między innymi poprzez wprowadzanie Dosłownych napisów o charakterze lirycznym W postaci rozbudowywanych tytułów A nawet całych cytatów Często zdarzało się, że dzieła malarstwa i grafiki secesyjnej stawały się ilustracjami określonych utworów literackich. Tak było w przypadku poematu Salome Oskara Wilda, zilustrowanego przez jednego z najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli grafiki secesyjnej, Obreja Burtzleya. W ten sposób secesyjny kult piękna w dużej mierze przyczynił się do realizacji jednego z głównych postulatów estetycznych przełomu wieków – dążności do syntezy sztuk. Gętką, secesyjną linię odnajdujemy także w pracach innych młodopolskich artystów, m.in. związanego z grupą francuskich nabistów Władysława Ślewińskiego, współpracującego z warszawską Chimerą Edwarda Okunia, czy... Kazimierza Stabrowskiego, którego portrety przywodzą na myśl zaklęte księżniczki pojawiające się na klasztornych krużgankach w wierszach Kazimiery Zawistowskiej. Tendencje estetyczne przełomu stuleci zmierzały w ściśle określonym kierunku. Awangardowe dążenia impresjonistów do radykalnego zerwania ze sztuką akademizmu na rzecz zmysłowego odbioru rzeczywistości a następnie zanegowanie takiego oglądu świata i skupienie się na konwencjach symbolistycznych o charakterze idealistycznym i dekoracyjnym stały się kolejnymi etapami w kierunku działań syntetyzujących, a ostatecznie ujęcia abstrakcyjnego. Zmysłowo odbierane wrażenia, sugestywne uczucia i wybuch emocji stanęły na drodze metamorfozy wszystkich dziedzin sztuki. Zmysły, duch idei i naga dusza wyznaczyły etapy odchodzenia od klasycznego kanonu estetycznego w kierunku abstrakcyjnej interpretacji otaczającej nas rzeczywistości. Znaczącą kodą, scalającą wszystkie te osiągnięcia, stała się pod koniec epoki dominacja nurtu ekspresjonistycznego. Wszechstronnie utalentowany Aubrey Bersley z nonszalancją noszący w butonierce zwiędłą różę uważany jest za najbardziej reprezentatywnego rysownika Art Nouveau i jednego z wielkich dandysów epoki. Jego pracownia obita podobno czarną materią sprzyjała oddawaniu się magii i metafizycznym rozważaniom. — Czy to jeszcze impresjonizm? — zapytano w 1910 roku Paula Kazirera, stojącego przed jednym z obrazów Maxa Pechsteina. — Należałoby raczej mówić o ekspresjonizmie — odparł znany wydawca i marszant, przyczyniając się do rozpowszechnienia terminu, choć zwiastuny tendencji ekspresjonistycznych można znaleźć już znacznie wcześniej — Nowy kierunek powstający w zdecydowanej opozycji do postrzegania wrażeniowego ostatecznie zrywał z założeniami biernego mimetyzmu i przedmiotowego traktowania świata. Wizje impresjonistów ciągle jeszcze były ograniczone do konkretu. Teraz dzieło miało ostentacyjnie rezygnować z nieistotnego oglądu zewnętrznego na rzecz całkowicie subiektywnej i kreowanej przez artysta rzeczywistości. W tym samym kierunku dążyła literatura, także pozostająca pod wpływem głównych teorii filozoficznych przełomu wieków. Jej twórcy widzieli swoje zadanie nie w kopiowaniu natury, ale w poszukiwaniu sposobów przekazu wewnętrznych przeżyć człowieka i wyzwalania jego emocji. Ekspresjonizm rozwinął własną teorię poznania, które polegało na usilnym dociekaniu istoty świata. Twórców nowego kierunku nie tyle jednak interesowała materialna strona bytu, ile jego duchowość, do której pragnęli dotrzeć na drodze intuicyjnego poznania. Dualizm ducha i materii stał się podstawą postrzegania rzeczywistości, w której odnaleźć można wiele innych dychotomii, dobra i zła, wolności i praw determinizmu, historycznej zmienności i ponadczasowych idei. Opozycje te uzewnętrzniają się zwykle w postaci realnych faktów i stąd też ekspresjoniści zwracali szczególną uwagę na problemy zbiorowości, przyjmując wobec nich czynną postawę. To m.in. różniło ich od reprezentantów wcześniejszych estetyzujących kierunków impresjonizmu i symbolizmu. Pierwsze przejawy poetyki ekspresjonistycznej odnajdujemy w dziełach niemieckich naturalistów i symbolistów. Kierunek najpełniej wyraził się w liryce Georga Trakla, Franza Werfela, Bertolda Brechta oraz w dramacie Georga Kaisera, Ernsta Tollera, Reinholda Göringa. Prozę reprezentowali m.in. Max Brod i Leonard Frank. Niemieccy twórcy ekspresjonistyczni ogłaszali swoje poglądy w czasopismach Der Sturm und Die Action. Niemieccy malarze ekspresjoniści z grup Die Brücke i Der Blaue Reiter wiele zawdzięczali Edwardowi Munchowi, uznanemu za głównego przedstawiciela symbolizmu ekspresjonistycznego. Przejęli od niego sposób plastycznego odwzorowywania uczuć i emocji. Munch twierdził, że nieważna jest technika, którą się malarz posługuje, ale treść jego dzieła, mawiał, muszą to być żywe istoty, które oddychają, czują, cierpią i kochają. Namalują cykl takich obrazów. Ludzie zrozumieją ich charakter sakralny i odkryją przed nimi głowy, jak w kościele. Zauważane przez ekspresjonistów sprzeczności rządziły też poetyką utworów, które cechowało szczególne upodobanie do subiektywnego języka form dynamicznych, często zestawianych kontrastowo. Stąd obecne w ich wypowiedziach elementy hiperbolizacji stylu i sposobu obrazowania Oraz emocjonalna metaforyka. Chętnie sięgali po elementy groteski i karykatury, łącząc ze sobą świat realny z fantastycznym, jawę z sennymi wizjami. Polski ekspresjonizm kształtował się w kręgu oddziaływania sztuki i literatury niemieckiej i rozwijał się przede wszystkim w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Sam termin Pojawił się w naszej krytyce dopiero w roku 1917, kiedy tak naprawdę ekspresjonizm niemiecki wchodził już w ostatnią fazę swojego istnienia. Jednak pierwsze zwiastuny sięgania do nowej poetyki widoczne były już w twórczości młodopolan. W hymnach Jana Kasprowicza, trudnej w odbiorze prozie Wacława Berenta, Pruchno, Ozimina, Żywe Kamienie, czy historiozoficznych zainteresowaniach Tadeusza Micińskiego, tom poetycki w mroku gwiazd, powieści Nietota, ksiądz Faust, dramat, kniaź Paciomkin, choć określane wówczas zwykle jako tendencje symbolistyczne, proponowały zupełnie nową koncepcję oglądu świata. Najwcześniej poznał ją Stanisław Przybyszewski, przebywający w latach 90. XIX stulecia w Berlinie i aktywnie współtworzący niemiecko-skandynawską boemę artystyczną. Szczególnie bliskie jego poglądom było postrzeganie życia jako wiecznego konfliktu ducha i materii, prawa moralnego i sumienia z potęgą płci, koncepcja nagiej duszy. Ekspresjonistyczne tendencje Przybyszewskiego widoczne były już w głośnym manifestie Konfiteor, ale ich szczególne nasilenie związane z programowym rozwojem kierunku przypadło dopiero na okres dwudziestolecia międzywojennego. To on w ostatnich latach młodej Polski był inicjatorem poznańskiego zdroju, który wychodził przez pięć lat do 1922 roku programowego pisma polskich ekspresjonistów, w którym opublikował m.in. znaczące studia Powrotna Fala, Naokoło Ekspresjonizmu oraz Ekspresjonizm, Słowacki i Geneziz z Ducha, poszukując korzeni polskiego ekspresjonizmu w rodzimych tradycjach romantycznych patronujących polskiej literaturze i sztuce całego XIX stulecia. Rozdział trzeci Młodopolskie fascynacje Wyobraźnie młodopolskich artystów kształtowały osiągnięcia współczesnej cywilizacji i tradycyjny kult przeszłości narodu. Wśród licznych tematów inspirujących twórczość modernistów znalazły się między innymi rodzima kultura ludowa, życie wielkich miast, ale też nowo poznana sztuka dalekiego wschodu, Wśród modnych tematów literackich i plastycznych najistotniejszą rolę odgrywała natura, uwielbiana przez cały wiek XIX. Wielka i nieujarzmiona iluminacja Boga i brama do wieczności, czasami występująca w roli nieco sentymentalnej i oswojonej przyrody, częściej jednak jako determinująca wszelkie ludzkie poczynania natura naturans, na przełomie wieków Ponownie stała się idealnym tłem kontemplacyjnych rozważań, milczącym powiernikiem modernistycznej uczuciowości i źródłem ekspresjonistycznych emocji. Romantyczna opozycja usytuowanej wysoko samotnej sylwetki ludzkiej i ogromu otaczającej natury często pojawiała się jeszcze w sztuce przełomu wieków. Prowokowała już jednak nie tyle chęć Mierzenia się z potęgą przyrody Ile bolesne westchnienia I wielką tęsknicę Postrzeganie natury Zmieniało się w ciągu kolejnych stuleci Wizje Niemieckiego romantyka Kaspara Davida Friedricha Uznane za Antycypację symbolicznych Pejzaży duszy Końca XIX wieku Przyroda ostatecznie przestała być już tylko sztafarzowym tłem, na którym rozgrywały się ludzkie dramaty. Zapoczątkowane przez romantyków uczuciowe poznawanie natury wiązało się z umiejętnością odczytywania jej znaków, czasami bezsilnym uleganiem jej potędze, ale też z próbą przeciwstawiania się nieokiełznanym żywiołom, poszukiwaniem Boga poprzez nią lub w niej samej. Już w połowie stulecia Auriamiel, odnotowując w swoim pamiętniku spostrzeżenia dotyczące cyklicznych zmian zachodzących w naturze, niemalże mimochodem wspomniał o pejzażu postrzeganym i kontemplowanym przez pryzmat własnych uczuć i chwilowych emocji. Wszelki krajobraz jest stanem duszy, a kto w jednym, jak i w drugim potrafi czytać, Zostanie olśniony podobieństwem wszystkich szczegółów. Zapiski z 31 października 1852 roku. Właśnie umiejętność owego romantycznego czytania w Księdze Natury, czy też, jak zaledwie kilka lat później pisał w korespondencji Charles Baudelaire, nieprzechodzenia obojętnie wobec otaczającego nas lasu symbolów, stała się w końcu XIX wieku jednym z głównych celów poezji. Przyroda zdawała się już wręcz ingerować we wszelkie radości i smutki dnia powszedniego, także w przygotowania do ostatniej drogi. Proces integracji egzystencji ludzkiej ze światem natury odbywał się w młodopolskiej poezji dwukierunkowo. Z jednej strony Na realistyczny pejzaż zewnętrzny projektowane były różnego typu uczucia i emocje. Następowało zatem poszukiwanie odzwierciedlenia własnego nastroju w przyrodzie. Ton uczuciowy podmiotu przenoszono na przedmiot kontemplacji. Z drugiej jednak strony nastrój prowokowany przez pejzaż zewnętrzny potrafił wywoływać odpowiadające mu stany wewnętrzne. Tak też spoglądano na Tatry, odkrycie i prawdziwy fenomen kulturowy drugiej połowy XIX stulecia. Bano się ich, podziwiano je, badano, żeby ostatecznie przełamać stereotypy myślenia o niedostępnym krańcu świata, poszukując w nich nie tylko mistycznych uniesień, ale też naturalnego piękna górskiej przyrody. Na poły jeszcze legendarne spojrzenie na rodzime Tatry przeplatało się z konwencjami romantycznymi, chęcią pozytywistycznego poznania, próbami spojrzenia na góry, oczami ich rdzennego mieszkańca, górala, w końcu też zainteresowaniem o charakterze czysto artystycznym, wprowadzającym do opisu górskich przestrzeni zupełnie nowe środki wyrazu. Istnienie Tatr w świadomości kulturowej objawiało się w złudnym odczuciu wolności narodowej i chwilowej ucieczki od szarości dnia codziennego. Pozwalało też wierzyć w moc twórczą przy jednoczesnym poczuciu znikomości wobec natury. Już pod koniec lat 70. zaczęły się pojawiać relacje z wycieczek górskich łączące opowieści o trudach wędrówki z barwnymi opisami przyrody. Twórcą typu wycieczki bez programu był warszawski lekarz i przyrodnik dr Tytus Haubiński, żyjący w latach 1829-1889, który przyczynił się do popularności Zakopanego, promując jego walory klimatyczne. Haubiński był także jednym z pionierów taternictwa i współzałożycielem Towarzystwa Tatrzańskiego, którego działalność obejmowała organizację przewodnictwa tatrzańskiego, budowę schronisk oraz wytyczanie szlaków. Wincenty Pol, żyjący w latach 1807-1872, traktował Tatry jako niezniszczalne świadectwo narodowej przeszłości. Poszukiwał w nich swobody, ucieczki od szarości dnia codziennego tylko pośród niedostępnych szczytów można było zrozumieć siłę własnej indywidualności choć nieodmiennie wiązało się to również z poczuciem znikomości dekada lat 70 kiedy powstało towarzystwo tatrzańskie w 1873 była Przełomowa zarówno dla historii turystyki górskiej, jak i literatury. Zaczęło się wówczas kształtować wszechstronne naukowe zainteresowanie górami. Później prawdziwa moda na Zakopanej Tatry. Głównie za sprawą tytusa hałbińskiego, warszawskiego lekarza, odkrywcy klimatu zakopanego jako idealnego do leczenia gruźlicy. Podhalańska osada powoli zdobywała sobie miano trzeciej stolicy Polski, a w prasie coraz częściej pojawiały się korespondencje spod Tatr, próbujące przybliżyć czytelnikom miejskich dzienników zupełnie im obce terminy. Nazwy takie jak Kalatówki czy Gubałówka pojawiały się obok Morskiego Oka czy Giewontu i już coś mówiły szerokiemu ogłowi. Tatry i Zakopane zaczęli opiewać poeci, asnyk Kazimierz Tettmajer, Franciszek Nowicki, Kasprowicz. Później przyszło dla wszystkich olśnienie światem góralskim, jego zwyczajami, obyczajami, strojem, sztuką. Pisał Leon Przemski, w de po polsku. Najbardziej znane utwory Jana Kasprowicza, takie jak cykl wierszy Z sonety Krzak dzikiej róży, W ciemnych smreczynach, cykl poematów z motywów biblijnych, hymny, poemat dramatyczny Uczta Herodiady, czy tom poetycki prozy o bohaterskim koniu i walącym się domu, powstały na przełomie wieków. Po I wojnie światowej, w 1924 roku, poeta osiadł na stałe w Poroninie, a Harenda stała się jego ostatnią przystanią. Zmarł w roku 1926. Od samego początku swojej popularności Zakopane pełniło rolę klubu literacko-artystycznego, powtarzając za Magdaleną samozwaniec, wabiącego największe znakomitości ówczesnego świata sztuki. Kto z braci artystycznej raz łyknął tego zaczarowanego powietrza, wspominała córka Wojciecha Kossaka, musiał już albo przyjeżdżać tu kilka razy do roku... Albo też czuł się wszędzie źle, że osiadał w Zakopanem na stałe. Jedną z ulubionych młodopolskich form poetyckich, kuncztowną, trudną, ale idealnie nadającą się do snucia refleksji, był sonet. Nadużywanie tego gatunku i ciągła adoracja jednego z tatrzańskich szczytów stały się powodem żartów Franciszka Mirandoli. Spod jego pióra wyszedł 1623 sonet o Giewoncie, kpiący z młodopolskiej manii. Z dali płynie ton smętny fujarki juchasa. Z kosodrzewu blask bucha, z ognia dym się wije. Cicho by było, gdyby Giewont jeszcze stał gdzieś w kącie. A tak szarzeje w mroku granitowa masa i można za ten pewnik Oddać nawet szyję Znajdą cię i opiszą znów Biedny Giewońcie Na długie lata Rejony Morskiego Oka i Doliny Kościeliskiej Stały się najchętniej odwiedzanymi szlakami Utrwalanymi w setkach malarskich I poetyckich wizerunków Stawały się kolejno Tatry Wielkimi poematami natury w ujęciu łasnika, Potem wolności ołtarzami W sonetach Franciszka Nowickiego, aż w wierszach Kazimierza Tetmajera, zaczął się ujawniać ich nowy, prawdziwie artystyczny wizerunek. Poeta z ludźmierza posiadał ogromną wrażliwość na otaczającą go naturę i dar uczuciowo-emocjonalnej interpretacji wrażeń zmysłowych, tworząc naśladowany przez licznych młodopolskich miłośników Tadr model poezji impresyjno-symbolistycznej. Cykl 40 opowiadań Tetmajera na skalnym Podhalu wydanych w 1903 do 1910 roku osnutych na realiach życia górali z wykorzystaniem elementów oryginalnej gwary już za życia poety zdobył miano arcydzieła. Wszystko czego jeszcze kilka lat wcześniej brakowało dekadenckiemu pokoleniu końca XIX wieku Tetmajer Odnalazł w mądrości i humorze Mieszkańców gór Ich życie Prymitywna kultura zbójników W tym także samego Janosika legenda o herosie Tatr Wprowadził do polskiej literatury Już Seweryn Goszczyński Myśliwych i Juhasów Fascynowały także Najlepszych malarzy epoki Coraz więcej ludzi Znało Tatry z autopsji Przewodnicy Wprowadzali ówczesnych turystów z najbardziej znanych rejonów Morskiego Oka i Doliny Kościeliskiej. Najodważniejsi przy nieodzownej pomocy przewodników mogli dotrzeć nawet na Wysoką, Lodowy czy Garłuch. Zdarzało się, że po takich przeżyciach także sami turyści chwytali za pióro. Jedną z najbardziej najbarwniejszych postaci Tatr przełomu wieków był Sabała. Właściwie Jan Krzeptowski, żyjący w latach 1809-1893. Góralski gawędziarz, skrzypek i pieśniarz. Odkrywcą jego daru opowiadania był sam Tytus Haubiński. Tatrzański Homer stał się ulubieńcem środowiska artystycznego. Razem z Heleną Modrzejewską trzymał do chrztu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Witkacego. Stereotypowego spojrzenia na Tatry uniknęli tylko najlepsi, wśród nich ujmujący je w ekspresjonistycznych kategoriach odwiecznej walki dobra ze złem, Miciński czy poszukujący archetypicznych symboli Kasprowicz. Równie bezpretensjonalny mówił o górach Stanisław Byspiański. Nad Morskim Okiem Jakże ci zazdroszczę, że tam stoicie w zimnie, w ostrym wichrze, w powietrzu świeżych barw, gdy ja tu poszczę, patrząc na kurhan w sinej mgle za szybą. Nie było to jedyne obowiązujące w młodej Polsce spojrzenie na góry. Przełom wieków to także rozwój taternictwa, które rezygnowało z rozpowszechnionego przez Tytusa Hałbińskiego oswojonego typu wycieczki bez programu na rzecz samotnych i coraz odważniejszych wysokogórskich wypraw, kończących się niekiedy tragicznie. Tatry zaczęły pokazywać swoje drapieżne oblicze. Jawiły się jako góry wielkie i destrukcyjne, jak w wizji Jana Kasprowicza. Ścieżka się wije śliska, stacza się, rzuca, opada. Strachy się tłumią po niej. Śmierć chodzi po niej rada. Z Księgi Ubogich Żywo interesowano się także legendarną tematyką zbójnicką i życiem ludu Podhala ze szczególnym eksponowaniem wątku Janosika i chłopskiego buntu Kostki Napierskiego. Młoda Polska przyniosła prawdziwą modę na tatrzańską tematykę zarówno w poezji, jak i w malarstwie. Wypracowano kilka znakomitych wzorców stylistycznych, które powielane z upodobaniem prowadziły do powstawania setek sonetów o Giewoncie. O tym już mówiliśmy. Pełnych sentymentalnych świtów i zachodów słońca, mieniących się barwami tęczy potoków, mgieł i szumu halnego wiatru. Różne bywały też Malarskie wizje Tatr. Uwieczniali je najlepsi polscy twórcy, m.in. znakomity obserwator natury Leon Wyczółkowski, 1852-1936, mistrz małej formy Jan Stanisławski, wprowadzający do swoich przedstawień nowatorską, mocną, secesyjną kreskę Władysław Ślewiński, czy Stanisław Witkiewicz, usiłujący realizować swoje teoretyczne postulaty prawdziwego malarstwa, opierającego się na triadzie, doskonałości kształtu, harmonii barw i logiki światłocienia. Ślewiński malował góry, przetwarzając je w syntetyczne motywy dekoracyjne. Profesor Woźniakowski pisał o jego pracach. Inaczej, z głębokim rozmysłem, ledwo kryjąc płótno, maluje Tatry lub fioletowe tatrzańskie stawy podbite plamą zieleni, oranżu czy różu. Syntetyczny i w nabistowskim sensie dekoracyjny, nieufający bezmyślnej swadzie pędzla i zręcznym przypadkom malarskiej materii. Tak pisał o Władysławie Ślewińskim. Charakterystyczna dla całego poetyckiego obrazowania młodopolan Precyzyjna obserwacja przyrody, łącząca naturalistyczne dostrzeganie szczegółu z impresjonistyczną wrażliwością na zmienność górskiej aury, stawała się tłem kontemplacji pragnień o ostatecznym zjednoczeniu z prabytem i wzajemnym przenikaniu się światów, realnego i transcendentnego, jak w wierszu Kazimierza Tetmajera wybiegła dusza. Wybiegła dusza znowu tak jak w przód. Snuć się po lasach, nurzać w szumie wód. Na skał się wdzierać osępiały szczyt. Słuchać na gry lodowych płyt. Pośród spróchniałych jaworowych kłód Kłaść się i w otchłań wchodzić ciemnych gród. Błąkać się w halach, przełęczach i graniach. I uleciawszy na wichrowych skrzydłach, w chmur się kołysać w falujących sidłach. Wyobraźnie modernistów często wypełniał żywioł akwatyczny, stawy, jeziora, górskie siklawy służyły przede wszystkim, jak zauważył Jan Majda, hiperbolizowaniu tatr i nadawaniu im nowej ekspresji. Obok wymienianych przez badacza metaforycznych mórz skalnych czy mórz solarnych, warto wskazać też inny sposób postrzegania górskich akwenów. Tatrzański Staw był bramą do nowego poznania rzeczywistości, lustrzanego odbicia otaczających go szczytów. Sam motyw powielania światów nie był w liryce młodej Polski niczym nowym choć na przełomie wieków zyskał wiele intrygujących znaczeń związanych z symbolicznym odkrywaniem własnej podświadomości. Najlepiej poznanym lustrem Tatr było od czasów wędrówek Staszyca morskie oko, nośność sentymentalna motywu, stosunkowa łatwość dotarcia do stawu, ale też wcześniejsze, silnie utrwalone w świadomości Polaków legendy łączące Oculus Maris z morzem sprawiły, że stało się ono nie tylko jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc, ale też najchętniej utrwalanym zarówno w poezji, jak i na obrazach modernistów. Morskie oko pojawiało się w swoim kontekście naturalnym i symbolicznym. Spojrzenie w nie przynosiło odbity, realistyczny widok gór, a jednocześnie tworzyło nacechowany emocjonalnie pejzaż utożsamiany z krajobrazem duszy. Tatrzańskie pejzaże Wyczółkowskiego powstawały w wyniku długich obserwacji natury i licznych szkiców. Można go było spotkać na górskich szlakach analizującego rozkład świateł i cieni na zboczach Giewontu, podobnie jak to czynił Cézanne, po raz kolejny uwieczniając widok świętej Wiktorii w okolicach Aix-en-Provence. Ulubioną porą roku modernistów była jesień. Melancholijna, nastrojowa pozwalała na wykorzystanie wszystkich technik poezji symbolicznej, tworzenie bardzo wyrazistych, sugestywnych obrazów bazujących na charakterystycznej kompozycji, opartej zwykle na kontrastowych zestawieniach poszczególnych motywów, specyficznej kolorystyce, odpowiedniej stylistyce. Stała się Idealnym ekwiwalentem stanu psychicznego schyłkowców W poetyckich ujęciach Modopolan Jesień była porą zdradliwą Z jednej strony kuszącą jeszcze ciepłem słońca i kolorami Z drugiej coraz bardziej szarą, nijaką Bezlitośnie przypominającą o nadchodzącym kresie Choć właśnie wówczas prosi także o śmierć Jak to czynił Stanisław Korobrzowski, O, przyjdź jesienią! Wdziej szatę lekką, białą, zwiewną, pajęczą i dłonie swe przejrzyste, miękkie, woniejące, na cierpiące połóż mi skronie o śmierci! Był to też czas ostatecznego wypełniania się. W przeciwieństwie do statycznej, spowitej, już śmiertelnym całunem zimy, Jesień prowokowała do snucia nostalgicznych wizji wokół mającego nadejść końca. Jesienny park i złowrogi zmierzch spowity secesyjną nicią pajęczą to czas, który utrwalano w setkach utworów poetyckich i ich plastycznych odpowiednikach. Nie było pory roku, która równie sugestywnie Potrafiłaby oddać ogarniający młodopolską duszę smutek. Park drzemie, drzewa jak schorzałe twarze, zewsząd z więdymi rumieńcami świecą, z szelestem szklanym liście zwiędłe lecą, patrząc na niebo, co umierać każe. Fragment wiersza Henryka. Zbierzchowskiego jesienią. Młodopolska poezja pełna jest żałosnego konania. Maria Markowska, melodie śmierci, cichych, samotnych cmentarzy, Henryk Zbierzchowski, wierzby w polu, czy jesiennej martwoty, Czesław Ciepliński, martwota. Z upodobaniem przywoływali poeci obrazy pustkowia, śmierci, i bezkresnych przestrzeni zazwyczaj bywały nimi piaszczyste pustynie nieprzyjazne człowiekowi ostępy puszczy nieogarnięte wzrokiem morskie tonie, których izolacje podkreślały jeszcze odpowiednio dobrane motywy zmurszałych konarów drzew, czy na wpół zatopionych wraków statków w takich wizjach jesień stać się mogła już tylko smętna zimna i słotna Porównywano ją do chorego człowieka, niekiedy łączono nawet z przygotowaniami do obrzędu pogrzebowego. Odpowiednikiem jesieni w dobowym cyklu mijającego czasu stała się szczególnie przez młodopolan preferowana godzina zmierzchu, niedopowiedziana i tajemnicza, stojąca na granicy, a jednocześnie straży dwóch obcych sobie światów dnia i nocy. Była to jedyna chwila, kiedy, podobnie jak Złotą Jesienią, można było rozkoszować się jeszcze wspomnieniami, mając świadomość, że należą już do przeszłości. Tak lubiana przez romantyków dychotomia, słynne balansowanie na granicy dwóch światów, bycie tu, ale myślenie już o tym, co tam, często powracała także w poetyckich rozważaniach artystów przełomu XIX i XX stulecia. Leopold staw w przygnębieniu, zwracał się ku owej szarej godzinie z niepewnością, ale i zarazem ciekawością kogoś, kto nagle odkrywa, że jest to obszar pusty, czas niczyj, należący jednocześnie do obu przestrzeni, mijającego dnia i nadchodzącej nocy. Inni poszukiwali w tym mistycznym zawieszeniu czasu choćby na miastki ukojenia. Młodopolskie krajobrazy poetyckie były wręcz skazane na przejmowanie przynajmniej części bólu istnienia skrywanego w duszach modernistów. Ich uczucia, nastroje odzwierciedlane w realistycznym pejzażu potwierdzały wiarę symbolistów w potrzebę istnienia syntezy i wszelkich odpowiedniości. Arnold Becklin był mistrzem w budowaniu nastroju swoich płócien. Uzyskiwał go poprzez przemyślaną kompozycję, dobór sugestywnie oddziałujących na widza motywów, precyzyjne ukształtowanie kolorystyczne i światło cieniowe. Jego willa nad morzem stała się jednym z najpopularniejszych obrazów epoki. W całej poezji przełomu wieków widoczna jest potrzeba poszukiwania i nazywania bliskości obu przestrzeni nostalgicznych pejzaży wewnętrznych i odpowiadających im krajobrazów naturalnych. Przyroda nie była tylko ucieczką od pesymizmu schyłkowców. Pełniła funkcje terapeutyczne, ale też przejmowała na siebie ciężar modernistycznego bólu istnienia i dokonywała katarzis młodopolskiej duszy. Pejzaż naturalny nabierał symbolicznego znaczenia, szczególnie wówczas, gdy na jego tle pojawiała się sylwetka ludzka. Opozycja pustej przestrzeni monumentalnych gór, bezkresnej płaszczyzny wody i drobnej postaci stawała się obrazem nie tylko bezradności wobec nieznanego, ale też próby dążenia do poznania światów dotąd niedostępnych. Inny charakter Miały pojawiające się zarówno na obrazach, jak i w poezji modernistów miękkie, ubrane w secesyjne kształty sylwetki kobiece, niemalże płynące przez otaczający je ze wszech stron skąpany w tajemniczym świetle krajobraz. Przejęty z wcześniejszych wzorów malarstwa angielskich prerafaelitów obraz utrwalił też w weselu Stanisław Wyspiański, tworząc wizyjną postać Racheli, Błądzącą przez mroczny sad Niby zakochaną i błędną Pół dziewicą, pół aniołem Pochyloną nad chochołem Jakby z obrazu Bern Jonesa Stanisław Wyspiański Kreując w weselu postać Racheli Przywoływał twórczość Edwarda Bern Jonesa Jednak kwintesencją prerafaelickiego ujęcia kobiecości Stał się pośmiertny portret Elizabeth Sidal, żony założyciela bractwa Dantego Gabriela Rosettiego. Jej delikatny, a jednocześnie zmysłowy wizerunek patronował typowi kobiecej urody lansowanemu pod koniec wieku przez secesję i twórczość symbolistów. Nie było to jedyne oblicze młodopolskiej kobiety. Ekstrawaganckie emancypantki żądały prawa do nauki na wszystkich poziomach edukacji i możliwości pracy w zawodach dostępnych tylko mężczyznom. Ich przeciwieństwem były kobiety w typie słynnej pani Dulskiej, których świat zaczynał się i kończył na własnej rodzinie, hołdujące utartym zasadom drobnomieszczańskiego stylu życia. Wieczorami w zadymionych kafejkach i kabaretach Pojawiała się niekiedy tajemnicza femme fatale w wielkim kapeluszu z gęstym wołalem kryjącym twarz, roznuwająca wokół siebie aurę niedopowiedzenia i niechybnej zguby mężczyzny, który by jej zapragnął. To zupełnie nowe oblicze dziewiętnastowiecznej kobiety. Pozbawione kokieterii sentymentalnej laury, która czekała na swego filona pod jaworem, dalekie od wizji romantycznych anielic i niepodobne do matki Polki. Kobiety odzyskały nagle ciało, zaczęły kusić, wabić i prowokować. Demoniczne, niszczycielskie wizje rodzą kobiety demony, wampiry i modliszki. Prawdziwą karierę zrobiła na przełomie wieków biblijna Ewa, już nie jako matka rodzaju ludzkiego, ale kusicielka, władająca zmysłami i rozumem mężczyzny. Podobnie interpretowano postać nowotestamentowej Salome, nagminnie mylonej z własną matką Herodiadą i Marią Magdaleny. Może jednak najbliżsi prawdy byli ci, którzy nie znajdując drogi do tajemnicy duszy kobiety, ukrywali jej postać pod wizerunkiem enigmatycznego sfinksa. Młodopolscy artyści Często zachwycali się także urokiem wdzięcznej prostoty wiejskich dziewcząt, pojawiających się zarówno w malarstwie, jak i w literaturze. Ani próbujące smaku samodzielności bohaterki powieści Bolesława Prusa Emancypantki, ani bohaterka powieści Elizy Orzeszkowej Marta, nie odniosły sukcesów. Polska kobieta przełomu wieków nie była przygotowana do samodzielnego życia. Miała do wyboru szybkie za mąż pójście, zrzędliwe staropanieństwo albo klasztor. Sytuacja znacznie się komplikowała, kiedy mężatka z dzieckiem nagle zostawała wdową bez środków do życia. Marta ostatecznie rezygnuje z beznadziejnej walki i rzuca się pod koła tramwaju. Na przełomie wieków Doszły do głosu utalentowane artystki, uparcie dążące do powszechnego uznania walorów swojej sztuki, wśród nich malarka Olga Boznańska, a także liczne młodopolskie poetki, jak Kazimiera Zawistowska czy Bronisława Ostrowska. A jednak nawet niepodważalny talent i liczne międzynarodowe sukcesy, którymi mogła się poszczycić na przykład Boznańska, Rzadko były w stanie zmienić utrwalony wizerunek polskiej kobiety. Na przełomie stuleci ciągle jeszcze była tą, której miejsce w społeczeństwie wyznaczał mężczyzna. Polska literatura i sztuka XIX wieku odzwierciedlały skomplikowane losy narodu. Młoda Polska nieśmiała